Gdzieś z mu tutaj za chwilę za tym skrzyżowaniem. No to dobrze kurwa, tylko ty kurwa mam nadzieję, że, że przy nas nie zgarną. Będzie chujowo, nie? Parę tysi byśmy dostali. Właśnie nie minęło można dostać, ale kurwa słyszałem, że parę tysi albo parę latek, nie? Z tych bitów mamy tu w fój jest dobrze, nie? Ciągle kurde za nami jedzie. No, tak? właśnie jedzie, jedzie, poczekaj, tutaj na światłach na skrzyżowaniu, Zaraz go kurwa, tu już się zaraz nie ustawiłeś, nie? No to no jest. Musimy ich na pewno zgubić, nie? Dlaczego tu peczka? Wow. Dobra, dobra. Dobra, tutaj go spróbuję zgubić, nie? Czekaj. Dobra, czekaj. Dobra, pojechał prosto. Pojecho prosto. Dobra, Giciu, tu skręcamy. Dobra, o, jest, jestem w gościu. Dobra, zajebiście. Jak gruby. Kurwa, no nachapał się trochę na tych kradzionych, nie? Czekaj na awaryjnych stanach. Nie to bardzo można. Siemano, mamy towar. Siemano, mów ile.